ciągniki marki John Deere serii 6MC i 6RC przestaną być produkowane. Koniec, kropka, skończyło się. No dobra, ale to w takim razie, co w zamian za to, pytam Pana Szymona Kaczmarka z firmy John Deere. Możemy tutaj przedstawić nasze nowe ciągniki, czyli to jest nowa seria 6M. Jeśli chodzi o zastępstwo serii 6 mcrc to są ciągniki od 90 do 120 koni, czyli 6090, 600, 610 i 620 m i to najbardziej popularne ciągniki w naszym kraju? Zdecydowanie. Szczególnie model 620M, który jest bestsellerem w Polsce. Nie tylko jeśli chodzi o markę John Deere, ale ogólnie jeśli chodzi o sprzedaż ciągników w Polsce. To co my teraz bez nich zrobimy? Będziemy sobie radzić i myślę, że te ciągniki sprostają oczekiwaniom, dlatego że będziemy mieli tam rozwiązania wcześniej zarezerwowane tylko dla ciągników, można powiedzieć, z tego segmentu premium, czyli u nas serii R. Teraz klienci mogą sobie wziąć to już w serii M. I... Jeśli chodzi o te podstawowe różnice w porównaniu do modelu tegorocznego, a modelu na rok 2020, to przede wszystkim kabina, czyli elektryczne sterowanie gniazdami hydrauliki, czyli kompaktowy podłokietnik, z którego możemy operować wszystkimi funkcjami ciągnika, czy też LEDowe oświetlenie robocze, co zdecydowanie ułatwia pracę w nocy. Wokół całego ciągnika te LED? Zdecydowanie, tak. No to jest bardzo duże ułatwienie, szczególnie podczas pracy. Z w nocy, to niestety staje się coraz częstsze z różnych powodów. No dokładnie. W sezonie rolnik musi pracować całą dobę czasem, więc, więc to ułatwienie po to, rolnik kupuje nowy ciągnik, żeby sobie ułatwić, a nie żeby zamienić siekierkę na kijek przysłowiową. No właśnie, jeszcze istotna rzecz, co wielu rolnikom ułatwia, choć wielu rolników trochę sceptycznie podchodzi do tych bardzo elektronicznych rozwiązań. Co z podłokietnikiem? Co z wskaźnikami? Jak to wszystko będzie wyświetlane? Z tego, co widziałam na prezentacji, wyświetlacz, wskaźnik został przeniesiony. Tak, został przeniesiony, czyli nie będzie już wyświetlacza prędkości obrotomierza przy kierownicy. Jest to wyświetlacz na słupku narożnym A, czyli po prawej stronie, tak jak operator patrzy. Myślę, że rolnicy nie mają się czego bać, dlatego że mamy te monitory już w serii 5R, 7R, 8R, 9R, więc to są bardzo sprawdzone monitory i chcemy zunifikować tą naszą gamę produktową, tak żeby wchodząc do naszego ciągnika rolnik od razu wiedział, niezależnie od serii, jak nimi jechać. A podłokietnik? Jeśli chodzi o podłokietnik, mamy takie podłokietniki, natomiast nie kompaktowe, czyli są to bardziej zaawansowane ciągniki, tutaj jest bardziej ekonomiczna wersja, natomiast to też są elementy, które po prostu są przeniesione z prawej konsoli na podłokietnik, więc to jest czysto sprawa przeniesienia, a nie wymyślenia nowej technologii, której rolnicy muszą się bać. Właśnie, to te nowe technologie są tak naprawdę największym problemem, bo jeśli rolnik ma zadbać i o uprawy, i o chemię, tak. i o zwierzęta, to tak naprawdę już nie ma ani czasu, ani siły, ani ochoty uczyć się klikologii. No dokładnie i nie chcemy, żeby rolnik też uczestniczył w przechodzeniu przez te choroby wieku dziecięcego nowych maszyn. Tutaj wyeliminowaliśmy to dzięki temu, że zastosowaliśmy elementy, które już są po prostu i zaadaptowaliśmy je do nowej serii czynników. To dodajmy jeszcze, jakie silniki będą w tej nowej serii. Jest to silnik 4,5 litrowy, 4-cylindrowy i tutaj ważna informacja, że do 120 koni nie będzie miał filtra cząstek stałych, będzie miał tylko wtrysk płynu AdBlue. To będzie jeden silnik o czterech różnych mocach, również z doładowaniem mocy, czyli u nas to się nazywa inteligentne doładowanie mocy, czyli do każdego z tych ciągników, a również większych, będzie możliwe doładowanie do 20 koni przy pracach z wałkiem odbioru mocy i przy pracach w transporcie powyżej 12 na godzinę. To doładowanie działa na jakiejś zasadzie układu sterującego elektronicznego silnikiem? Tak. Tak, dokładnie, to jest jednostka sterująca silnikiem, dobiera sobie kiedy potrzebuje, oczywiście możemy też to wyłączyć w komputerze, gdybyśmy nie chcieli, natomiast e, zapobiega to po prostu nadmiernym przeciążeniom przekładni czy mostów, dodaje to nam tylko wtedy, kiedy nie przeciążymy tej przekładni ani mostów, a wtedy kiedy tak naprawdę ta moc jest potrzebna, bo ze startu ten ciągnik będzie zdecydowanie miał wystarczającą moc.